Pochodzę z Amsterdamu, z kościoła Agape. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy być z Wami i cieszę się, że mogę dzielić się z Wami czymś z Bożego Słowa. Moje pierwsze pytanie brzmi, kto z Was widział mecz pomiędzy Polską a Portugalią? No. Oh, it was looking good, eh? Wyglądało dobrze, co nie? I już w drugiej minucie ktoś zdobył gola. Who was that? Kto to był? Yeah, Lewandowski. <laughs> yeah, after that, no ale później? It became one to one, Było 1-1 the No a potem. Przegrali, ale przegrali jako zwycięzcy. Przegrali ze zwycięzcą, przepraszam bardzo. I pytanie brzmi, czy można powiedzieć, że Polska dobrze sobie radziła, czy nie? They made it to the udało się do ćwierćfinałów dostać, But they didn't make it to the final. no ale nie udało się do finału. A więc pytanie brzmi, w jaki sposób możemy zmierzyć to, że ktoś lub coś odnosi sukces. Most of the time we do it by comparison. W większości wypadków mierzymy czyjś sukces lub czegoś sukces poprzez porównanie. We are looking to somebody else, Patrzymy na kogoś innego co ktoś Albo patrzymy na to, co ktoś inny osiągnął. You maybe think about Who am I? I może wtedy w porównaniu do kogoś innego myślisz o sobie samym, kim jestem. And then you else. I porównujesz siebie do kogoś innego. And what is your Are you I później, jaki jest twój wniosek? Czy jesteś osobą odnoszącą sukces? And that problem by comparison, the problem of comparison. I problem, który tkwi w takim porównywaniu się z kimś innym is that that we don't look to jest taki, że nie patrzymy w samych siebie. We are more to the other. Patrzymy na kogoś innego. But how is God to Ale w jaki sposób Bóg patrzy na sukces? Not what the world Bóg nie myśli tak, jak myśli świat. But what is the God about? A więc w jaki sposób myśli Bóg? What does God think about us? Co Bóg myśli o nas? And if you want to know who God is, jeśli chcecie dowiedzieć się, kim jest Bóg, you can look to Jesus. możecie patrzeć na Jezusa. Is the son of God, Jezus jest Bożym Synem, and he on this earth, który chodził po tej ziemi. I Biblia mówi, że jeśli patrzymy na Jezusa, we can see who God is. możemy zobaczyć, kim Bóg jest. Możemy zobaczyć, kim Bóg jest. Możemy zobaczyć Jego miłość. And also what he is a także możemy zobaczyć, dostrzec, co On uważa, że jest istotne, ważne. Pan Jezus nie poszedł do przywódców żydowskich. He going to the nie poszedł do faryzeuszów. No, he went to the nie, poszedł do ludu. The who were poor. Do ludzi, którzy byli biedni. Do ludzi, którzy byli biedni. Do ludzi, którzy byli chorzy. Ludzi, którzy mieli problemy. Dlatego, że oni byli dla Niego ważni. And often the world think, don't think they are Bardzo często świat nie myśli, że ci ludzie są ważni. We God. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga. In our lives. W naszym życiu dzieją się różne rzeczy. And we don't I czasami po prostu nie rozumiemy. And we going to compare with somebody else. I kiedy porównujemy jeszcze swoje życie czy siebie samych do kogoś innego, God is to ale Bóg patrzy na każdego z nas indywidualnie, osobiście. He has a plan with each of you. On ma plan dla każdego z was. And it is to know that God loves us. I wobec tego bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha. Często staramy się postrzegać Boga jako kogoś, kogo możemy zrozumieć. And we think about nice theories. I myślimy sobie o różnych fajnych teoriach. And then we think, okay, that is God. I myślimy sobie, o, w tym jest Bóg, albo taki jest Bóg. This is the way God should behave. W taki sposób Bóg powinien się zachowywać. And if he is not, A jeśli tak nie jest, we have a problem. no to mamy problem wtedy. God does not like we want. Dlatego, że Bóg często nie zachowuje się tak, jak my byśmy tego oczekiwali, czy chcieli. Jest taka historia w Biblii o Jobie, o Jobie. Yes. And he also, he didn't God. On również nie rozumiał Boga. A więc pod koniec księgi Jego czytamy, że zadał Bogu wiele pytań. But the nice thing is, did God answer him? I czy Bóg mu odpowiedział? No, he did not. Nie, Bóg mu nie odpowiedział. God only asked Job Bóg tylko zapytał Joba some questions about how did I make the stars. on zadał Jobowi pytania w jaki sposób ja uczyniłem gwiazdy? How did make the animals? W jaki sposób ja stworzyłem zwierzęta? How did I make this world? W jaki sposób ja stworzyłem ten świat? I Job nie miał odpowiedzi. I Job nie miał odpowiedzi na to. I zobaczył, jak wielki jest Bóg. Nie możemy postrzegać Boga w taki sposób, jak my myślimy, że Bóg jest. I to, co możemy zrobić, to po prostu Jemu zaufać. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Jest historia w Biblii, którą Jezus mówił, jest taka historia w Biblii, którą opowiedział Pan Jezus. Zapisana w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. I, I Nie będziemy jej czytać, ja Wam po prostu ją opowiem. Master, to jest historia o, o pewnym Panu, który wyjeżdża. I ma trzech pracowników i im pieniądze. I daje im pieniądze. I jednemu daje 5 euro, drugiemu dwa tysiące euro, a trzeciemu 1000 euro. I mówi, róbcie coś z tym, róbcie jakiś biznes z tym, co wam powierzyłem. Daję wam coś, a wy to pomnażajcie, zróbcie coś z tym. And then he go away for a, long time. a potem odjeżdża, oddala się na długi czas. I tam naprawdę jest użyte słowo, które oznacza długi czas. I w tym słowie nie ma mowy o tym, jak długi był ten czas. So the employees didn't know a więc oni nie wiedzieli, ci pracownicy, kiedy back. Nie, nie mieli pojęcia, kiedy ich Pan powróci. The one with the 5, 000, A więc ten, który otrzymał 5 tysięcy, zaczął robić jakiś interes z tym. I pod koniec miał 10 tysięcy. Podwoił to, co miał. And the one had 2, A ten drugi, który miał dwa tysiące, on również podwoił to, co otrzymał, do 4 tysięcy. And then we had the one of the thousands. A potem mamy tego, który miał tysiąc. And the one of the thousand, he was I ten, który miał tysiąc, on się bał. He was that he is going to do wrong. Bał się, że być może zrobi z tym coś niewłaściwego. He was who had or Porównywał się z tymi sługami, którzy otrzymali pięć tysięcy, dwa tysiące. Said, I, I powiedział, ja aż tak wiele nie mam. I może być bardzo... A Pan jest twardym Panem. So what he did, he put it in the a więc zakopał to, schował to do ziemi. So he did a więc nie zrobił z tym nic. I bardzo często świat Patrzy właśnie w taki sposób, tak, że porównujemy się. Może ktoś, kto otrzymał pięć tysięcy czy dwa tysiące jest ważniejszy ode mnie, dlatego że ja mam tylko so tysiąc. Więc może myślimy, że ci pozostali, ci inni ludzie są ważniejsi niż my. And end, if I pod koniec, we, if we like that, jeśli będziemy porównywać się w taki sposób, we are afraid, będziemy się bać and we are doing i nie będziemy nic robić z tym, co mamy. And in the end, when the coming back, I kiedy Pan powróci, he calls them all three, kiedy Pan powrócił, On przywołał do siebie wszystkich tych, tych trzech sług swoich i powiedział do tego pierwszego, który miał pięć tysięcy. Zapytał, zapytał go, co zrobił z tym, a On mu pokazał dziesięć tysięcy. I Pan powiedział mu, dobrze zrobiłeś, jesteś wierny i ten drugi, który z dwóch tysięcy zrobił cztery tysiące, he got the same response. on również otrzymał tę samą reakcję od swojego pana. you are good. jesteś dobry, jesteś wierny. the response from the master is the same. a więc widzimy, że ta reakcja, odpowiedź tego pana na to, co ci słudzy dokonali, była taka sama. because the master knew that when he gave somebody to the five thousand. Dlatego, że ten Pan wiedział, że kiedy powierzył komuś pięć tysięcy, he could make wiedział, że ten człowiek jest w stanie tak tym obrócić, aby zrobić dziesięć tysięcy. And the that he can make A temu, który, któremu powierzył dwa tysiące, zaufał, że jest w stanie zrobić z tego cztery tysiące. But when the one with the came, ale kiedy przyszedł ten, który otrzymał tysiąc, and he i wyjaśniał, dlaczego nic z tym nie zrobił. I powiedział, że się bał. He said, you lazy wtedy... An un... an I wtedy usłyszał taką odpowiedź: jesteś, jesteś leniwy, jesteś niewierny, jesteś niewiernym sługą. Dlatego że nie mamy takiego wyboru, jak nie robić nic. For God we are all the same. Dla Boga jesteśmy wszyscy tacy sami. We are from Możemy pochodzić z różnych krajów, we are from a town. z różnych miast, we are from a z różnych rodzin. Maybe we had Może mamy różnych rodziców, But in the end we are all the same. ale koniec końców jesteśmy wszyscy tacy sami. And God loves us. The same. I Bóg kocha każdego z nas porówno, tak samo. I tylko oczekuje, że coś. I on oczekuje, że my zrobimy coś, że zrobimy coś dla niego. I tak samo mówił Pan Jezus, kiedy wychodził do biednych ludzi. Ill, kiedy wychodził naprzeciw ludziom, którzy byli chorzy. Said, on mówił: odwiedzajcie ich. Do what I did. Róbcie to, co ja robiłem. I często myślimy, nie możemy. Bardzo często myślimy, że nie możemy, że nie potrafimy. Nie możemy robić tak samo. Not me. Dlatego, że to nie jestem ja. But on cross, Ale na krzyżu Jesus made right for Jezus uczynił wszystko właściwym, prawidłowym dla każdego z nas. He gave one big on dał jeden wielki prezent. Prezent jest ten prezent, ten dar jest tak wielki, that we że nie jesteśmy w stanie go całkowicie objąć rozumem. It's so large, jest tak olbrzymi, that we can never że nigdy nie będziemy w stanie w pełni go zrozumieć. A więc to, co my robimy, to czynimy tak, z tego takie małe prezenty. Ale zrobił wszystko na jak ale Biblia mówi, że Bóg Jezus dokonał wszystkiego na krzyżu. I to jest prezent. W liście do Efezjan w drugim rozdziale, ten, wersety od 4 do 10, from, uh, tam jest to wyjaśnione i przeczytamy to z polskiej Biblii. Jeszcze raz, Efezjan, drugi rozdział, wersety od 4 do 10.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 Że my nie możemy sobie na to zasłużyć, nie możemy zarobić na to. We cannot do something that causes, oh, that's good. Nie możemy zrobić czegoś, na co Bóg powie, o tak, to jest dobre. So now I give you a present. Więc robimy to, co jest dobre i teraz Bóg daje nam prezent. No, we already have it. Nie, my już to mamy. God is giving it to us. Dlatego, że Bóg daje to nam. problem to i, i, I jedynym problemem, jeśli chodzi o prezent, jest to, że musisz go wziąć, musisz go przyjąć. You don't take it, jeśli go nie weźmiesz, it can be there on the table. może tam sobie gdzieś stać na stole. And you can look it. Możesz patrzeć na niego And say, a nice i możesz powiedzieć, o, jaki ładny prezent! And looks what I have. Patrz, co ja mam! But you still don't have it. Ale ciągle tego nie masz. Musisz go wziąć. Musimy to naprawdę wziąć. And we have to Musimy to otworzyć. Musimy zrobić coś z tym, co Bóg nam dał. Cross, wszystko to, czego Pan Jezus dokonał na krzyżu, wszystko to jest dla nas. We, we, we Być może czujesz jakąś winę z powodu tego, co zrobiłeś złego. Być może w przeszłości doświadczyłeś jakiegoś odrzucenia, może jakiegoś bólu, może poniżenia, albo może jesteś chory, albo mamy jakąś depresję, albo jakieś finansowe zmartwienia, albo jakieś problemy w relacjach. Wszystko, ze wszystkim tym Bóg rozprawił się na krzyżu. Dlatego, że jeśli przyjmiemy Jezusa do naszego życia i widzimy ten prezent, który On nam dał, On chce nam pomóc. On pomoże nam przeżyć nasze życie wraz z Nim. Na krzyżu On naprawdę dokonał wszystkiego. Był poniżony i był bity. Więc On wie, co to znaczy, kiedy mamy jakieś negatywne emocje, odczucia dotyczące nas samych. He was flogged with a whip. On był biczem biczowany. So that his, his back was, was open. Jego plecy były całe zorane przez to. A więc wie, co to oznacza, kiedy mamy ból, kiedy przeżywamy jakąś chorobę. He was alone on that cross. He was abandoned. Na tym krzyżu On był sam, On był opuszczony. So he knows how it is to feel lonely. A więc On wie, co to znaczy być samotnym. And in the end he died on the cross. I wreszcie On umarł na tym krzyżu. But he also was resurrection. Ale również doświadczył zmartwychwstania. A więc kiedy my umrzemy, my również możemy doświadczyć zmartwychwstania i iść do nieba razem z Jezusem. I nie będzie już żadnego końca wtedy. Możemy żyć wiecznie. Here, today, Tutaj, dzisiaj. But also in the future, in the możemy żyć, ale również w przyszłości, w niebie. But it is to ale ważne prezent. jest, aby uchwycić ten prezent, ten dar. Let Jesus into our lives. Aby zaprosić, wpuścić Jezusa do naszego życia. Biblia ma wiele historii o takich jak ty i ja. Biblia mówi nam mnóstwo historii, opada mnóstwo historii o ludziach takich jak Ty i ja. Historie, mnóstwo historii o ludziach, którzy mnóstwo różnych rzeczy zrobili nie tak. Ale również Biblia pokazuje nam w tych historiach, w jaki sposób Bóg reagował na nich. I chciałbym wspomnieć tylko kilka przykładów. Jak Abraham jeśli skłamałeś tak jak Abraham, Bóg nadal jest gotowy i chętny nazywać cię swoim przyjacielem. Jeśli oszukiwałeś ludzi tak jak Zacheusz, On jest gotowy okazać się Twoim przyjacielem przed obecności Twoich wrogów. Jeśli i wszystkie swoje pieniądze jak jeśli opuściłeś swój dom i rozpuściłeś wszystkie twoje pieniądze, tak jak syn marnotrawny, on czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Jeśli byłeś pogardzany, tak jak Samarytanka, on usiądzie z tobą i będzie z tobą rozmawiał. Jeśli zostałeś przyłapany, przyłapana na cudzołóstwie, on usiądzie on wybaczy Ci in front of your accusers. przed tymi, którzy Cię oskarżali. If you denied him, like Peter, Jeśli się Go zaparłeś, tak jak Piotr, give you a second chance. On da Ci drugą szansę. If you are unclean, he will touch you. Jeśli jesteś nieczysty, On Ciebie dotknie. If you are in prison, he will visit you. Jeśli jesteś w więzieniu, On Cię odwiedzi. If you are hungry, he will feed you. Jeśli jesteś głodny, On Ciebie nakarmi. Jeśli jesteś jedyny, który jest lost. Out of people, i jeśli jesteś jedynym nawet, który jest zgubiony w pośród setki sprawiedliwych ludzi, On zostawi ich, aby znaleźć Ciebie. That is God and that is Jesus. To jest nasz Bóg, to jest Jezus. He is for one of you. On szuka każdego z Was. I być może masz takie uczucia, że nie jesteś wystarczająco dobry, dobra. Może porównujesz siebie z innymi ludźmi i patrzysz i mówisz, wow, patrz, co On robi. Może patrzysz na nas, że my jesteśmy z Holandii i robimy jakieś tam rzeczy. Ale my też jesteśmy tylko ludźmi z Holandii. Przyjeżdżamy tutaj, aby być posłusznymi Jezusowi. Chcemy tego, co powiedział Pan Jezus, żebyśmy się modlili o siebie nawzajem, that we somebody else, że odwiedzamy kogoś innego. That's the same what you can do. I to jest to, co wy również możecie robić. So if you don't have the power to that, Więc jeśli czujesz, że nie masz siły, aby to robić, yourself, albo może masz niskie poczucie własnej wartości, wtedy możesz przyjść tutaj do przodu, a my będziemy modlić się o Ciebie. But maybe you said, yeah, I, see that present. I być może teraz, dzisiaj możesz powiedzieć, że widzisz ten dar and it is there for me, on the table. i wiesz o tym, że on jest dla Ciebie i jest na stole, But you have not it. ale jeszcze Go nie uchwyciłeś. Ale chcesz Go uchwycić, chcesz Jezusa w Twoim życiu. Jeśli to jest prawdą dla Ciebie, również możesz wyjść tutaj będziemy się o Ciebie modlić. Albo może przeżywasz jakiś ból, albo jesteś chory. I być może myślisz sobie, że nic nie możesz zrobić ze swoim życiem i z tym darem właśnie dlatego, że jesteś chory. Tak również chcemy modlić się i o Ciebie, aby Bóg Ciebie uzdrowił. Dlatego, że Jezus to wszystko już na krzyżu dokonał. I powiedział, że my możemy zrobić to samo. Musimy po prostu wierzyć. Wierzyć, że możemy również tego dokonać w imię Jezusa. Więc w tym momencie, jeśli jest ktokolwiek, kto ma niskie poczucie własnej wartości, Is it possible that we sing a song? Możemy coś zaśpiewać, zagrać? And, and when we are singing, Kiedy będziemy śpiewać, you can pray to God, możesz chwalić Boga, if, if he wants to to show you dlatego, że On chce coś sobie dać.